Rudy przysłuchiwał się z dala marzeniom klubu pięciu i z dala obserwował jego wyczyny. Nie należał do klubu. Alek to fajny chłop, ale refleksyjna natura Rudego wolała się trzymać z boku. Mniej go pociągały wyczyny sportowe, mniejsza była tęsknota do przygody na lądzie i morzu. Jego istotnym światem był świat uczuć i myśli. Tam szukał swojej przygody. Lecz wszechstronnie zdolny potrafił, gdy tego zapragnął, wybić się na pierwsze miejsce w każdej dziedzinie technicznej. Zrobiony przez kajak był najlepszym kajakiem w zespole. Gdy w pewnym momencie zorientował się, że jest jedynym nieumiejącym tańczyć uczniem w klasie, szybko i z zaciętością zabrał się do nauki tańców i po trzech miesiącach stał się ku zdumieniu szkoły najlepszym tancerzem. W pracach saperskich nikt tak jak on nie potrafił budować kładek i trampolin, wiszących mostów i szałasów. Ale właściwą treścią zainteresowań rudego był świat życia wewnętrznego. Wystarczyło wziąć jakąkolwiek książkę do ręki. Wystarczyło zacząć poważniejszą rozmowę. Wystarczyło zamknąć oczy i pozostać w samotności. Aby natychmiast do mózgu i serca zaczęły kołatać natrętne, ciągle niepokojące problemy społeczne, kulturalne, filozoficzne. W owych czasach nie było wokół Rudego wiernej drużyny wielbicieli. Natomiast zbliżali się doń i dobrze się w jego towarzystwie czuli ci wszyscy, którzy pragnęli wymiany myśli. Z biegiem czasu nieliczna gromadka przyjaciół Rudego powoli cementowała się i zespalała. Był wśród buków chłopiec, który wyróżniał się bardziej od innych. Urodzony organizator, mówili o nim nauczyciele, obserwując jak koledzy wysuwają go na czołowe stanowiska w samorządzie szkolnym. Urodzony przywódca, stwierdzono w harcerstwie, obarczając go coraz bardziej odpowiedzialnymi funkcjami. Co w tym jest? pytała nieraz samą siebie matka, wyczuwając atmosferę uwagi i posłuchu otaczającą w domu niedorosłego chłopca ze strony siostry i całego otoczenia dorosłych. Rozumnie rodzice, ceniąc w chłopcu posiadany przezeń dar, usiłowali skutecznie związać owo zacięcie przywódcze syna z nastawieniem do służenia innym. Wiedzieli, przywódca egocentryk to niebezpieczeństwo. Przywódca o typie przewodnika w pracach społecznych to wartość społeczna. Często tak bywa, że ludzie posiadający zacięcie przywódcze w stopniu skromnym nadrabiają je marsową miną, ostrym spojrzeniem, wyniosłą postawą, stanowczym głosem. Przywódcy naturalni, tego wszystkiego nie potrzebują. Tkwiąca w nich siła wyraża się w sposób nieuchwytny, niedostrzegalny, niepotrzebujący sztucznych akcesoriów. To prawo psychiczne zaznaczyło się na naszym bohaterze w sposób jaskrawy. Został on bowiem przez naturę obdarzony niemal dziewczęcą urodą. Delikatna cera, regularne rysy. Jasno niebieskie spojrzenie i włosy złociste, uśmiech zupełnie dziewczęcy, ręce o długich, subtelnych palcach, wielka powściągliwość, pewien rodzaj nieśmiałości. Wszystko to było aż nadto dostatecznym powodem do nazywania Tadeusza zawackiego przez kolegów Zośką. Zośka! Cóż za fatalna zdawałoby się przeszkoda dla kariery przywódcy. Taki wygląd i takie przezwisko. Uroda Zośki nie była jedyną zasłoną, która utrudniała dostrzeżenie męskiej strony jego charakteru. Drugą taką zasłoną był stosunek Zośki do domu i do matki. Chłopiec ten nie czuł się nigdzie tak dobrze jak właśnie w domu. Z nikim nie przyjaźnił się tak serdecznie jak właśnie z matką. Matka zastępuje mi kolegów i przyjaciół. Zwierzył się kiedyś na kartkach swego pamiętnika. I to bowiem także ku hańbie Zośki zapisać należy, że robił notatki o sobie, coś w rodzaju pamiętnika. Zośka do domu przywiązany był wyjątkowo silnie. Godzinami całymi prowadził koleżeńskie rozmowy z ojcem profesorem, z matką działaczką społeczną, z siostrą albowiem w domu rodzinnym Zośki było w zwyczaju omawianie wspólnie zagadnień i kłopotów z zakresu prac każdego z rodziców i każdego z dzieci. Dzieci radziły się ojca i matki. Matka i ojciec pytali o opinie dorastające dzieci. Rzadko się zdarza, by dwoje ludzi tak bardzo do siebie było podobnych jak Zośka i jego matka. W obojgu uderzał ten sam spokój, pokrywający głębię uczucia i wrażliwość. Ten sam łagodny, wyrozumiały, głęboki stosunek do ludzi. To samo pełne oddanie się sprawie, co do której wzięli na siebie odpowiedzialność. Życie matki Zośki przed ślubem było całkowicie wypełnione pracą społeczną wychowawcy. Po przyjściu na świat dzieci... Uznała ich wychowanie za główny cel dalszego życia i, choć ciężko to jej przyszło, odeszła od wielu dawnych prac umiłowanych, zachowując jako główną osobistą przyjemność tylko to, co się z nową drogą życia uzgodnić dało. Miała to szczęście, że wychowała dzieci takie, jakie wychować chciała. Zośka był to chłopiec o wyjątkowych zdolnościach, wybitnej inteligencji, teoretycznej i praktycznej. Wszystkim się interesował. I gdziekolwiek zwrócił umysł, czegokolwiek się tknął, towarzyszyły mu szybkie i łatwe osiągnięcia. Jak to często bywa z chłopcem zdolnym, Zośka nie przepracowywał się za nadto w szkole. Uczył się na czwórki. W jednym półroczu przyniósł nawet na cenzurze większość trójek. Było to rzecz charakterystyczna, półrocze, w którym bardzo ciężko chorowała jego matka. Uroda, wdzięk w sposobie bycia oraz pochłonięcie życiem domowym, wszystko to osłaniało i kryło przed otoczeniem naturę Zośki. Częściowo dekonspirowały go sporty. Zośka wyróżniał się w strzelectwie, w hokeju i w tenisie, Zdobywając w turniejach międzyszkolnych szereg pierwszych miejsc. Zresztą rzecz ciekawa, że nawet w sportach. Co ty robisz? Zawołał kiedyś zdumiony Jacek Tabęcki, patrząc na Zośka, który miał za chwilę wybiec na boisko dla rozegrania jednego z decydujących meczów i teraz odmierzał w kącie jakieś krople. Waleriana, odburknął Zośka, zawstydzony, że go przyłapano na czymś niemęskim. 12 13, 14, liczył spadające na kostkę cukru krople. Zwycięstwo sportowe imponuje otoczeniu. Zośka był niemal zawsze zwycięzcą. Zwycięstwa kierowały nań spojrzenia kolegów. Równocześnie zaczęto stwierdzać rzecz inną. Zośka był uparty. Uparty w sposób niezwykle drażniący. Rzadko to się zdarzało, przeważnie... Albo nie zajmował stanowiska wobec rozgrywających się wypadków, albo też ustępował nalegającym. Gdy jednak zaciął się w jakiejś decyzji, nic go nie mogło przełamać. Szczególnie, gdy upór wsparł się o inny potężny czynnik duszy Zośki. O ambicję. Zośka w dzieciństwie bał się wody. Rzeczka, jezioro, morze... Odpychały go od siebie z jakąś przemożną siłą. Nie chciał nigdy wchodzić do wody powyżej piersi. Aż ktoś kiedyś poruszył w nim nutę ambicji i wywołał decyzję. Już przy końcu sezonu Zośka pływał bez niczyjej pomocy. Zbudował kajak, w dwa lata potem był dobrym pływakiem i wreszcie w zawodach pływackich jako najlepszy z buków zaczął reprezentować zespół. Sporty, ambicja, upór wyrabiały mu rzecz oczywista pewną sławę. Sława jednak koleżeńska była czymś, o co Zośka mało dbał. Nie starał się zjednać kolegów, nie szukał przyjaźni. Niekiedy zdawało się, że na całe swoje otoczenie patrzy jakby z dala, pomimo że wszystkim się interesował i każdemu starał się być pomocny albowiem najsilniejszą w tym czasie właściwością psychiczną Zośki była jego samotność. Zawsze jestem raczej sam, tak brzmiało pierwsze zdanie na pierwszej stronie pamiętnika Zośki. Poczucie samotności, powściągliwość i skrytość powodowały to, że Zośka raczej unikał kolegów. Ale koledzy nie unikali Zośki. Albowiem jeden z paradoksów psychiki zbiorowej brzmi Samotność, częsta towarzyszka wewnętrznej siły człowieka, przyciąga i zniewala otoczenie. W miarę jak biegły lata, autorytet Zośki w szkole i w zespole Buków ugruntowywał się i umacniał. Od piętnastego roku życia rządził już i kierował stale. Tym zaś różnił się od innych przywódców, rówieśników, że swą rolę wypełniał w sposób naturalny, prosty i nieznaczny. Nie rozkazywał, nie żądał, nie pouczał, nie narzucał swej woli. W zwykły, prosty sposób mówił i w zwykły, prosty sposób robił to, co chciałby robili inni. I myślał raczej o innych niż o sobie. To wystarczało. Całe otoczenie Zośki i Buki, i szkoła, i dom wiedziało o nim jedno. Chłopiec ten umie przewidywać i umie zarządzać. Zaś trafne przewidywanie i dobre zarządzanie są istotą organizacji. Zośka był niewątpliwie dobrym organizatorem.